Greetings everybody. Dzień dobry yeah. wszystkim. Mieliśmy wczoraj wspaniały czas, świętując 50. urodziny Waszego pastora. Amen. Nie wiem, czy to się traduzje, ale w Anglii nazywamy to pół roku. Nie wiem, czy to się tłumaczy na polski, ale w Anglii mówimy na to półwiecze. Ponieważ, ponieważ w Anglii gramy w krykieta. I w krykiecie wyniki liczy się w wiekach. Więc jeden wiek to jest 100 100 takich rund. Ile mamy czasu mogę wam wyjaśnić zasady gry w krykieta. But it was, uh, it was a really good time to był with family and z moją rodziną i teraz cieszę się, że mogę być z moją z Bożą rodziną. And thank you, pastor Jacek, for your, for your very kind words. Dziękuję za te bardzo miłe słowa. Uh, Mieliśmy uh, naprawdę wspaniały czas na tej konferencji dwa tygodnie temu. And the, the, the I taka wiadomość była, że musimy wyjść do przodu jako indywidualni ludzie, ale też jako Kościół because we know that the power of God's spirit is with us ponieważ wiemy że moc boża jest z nami że on nas wyposaża ponieważ, ponieważ obiecał nam to kiedy byliśmy zostaliśmy zapieczętowani w duchu świętym the message really was that we should people as christians and as churches więc wiadomość była taka, że jako ludzie, jako chrześcijanie, jako zbory powinniśmy wyjść do naszych społeczeństw. I tytuł, jakby nazwa tej, tej konferencji był ogień misyjny, więc to było posłanie nie tylko, żeby wyjść z misją, ale też, żeby wyjść z ogniem. Tak, z takim ogniem, z taką śmiałością. So it was really good and więc taki był temat i wasz pastor dał, opowiedział naprawdę wspaniałą historię, która ilustrowała ten temat. I dużo ludzi po tej konferencji zapamiętało tę historię. Może nawet nie pamiętali niczego innego z wyjątkiem tej historii. And I'm sure he's told you the story. I yeah, na pewno yeah. wam już on kiedyś opowiedział. About, uh, little in the, in the O, o e, czapku ciapku, o ciapku i o tym zamrożonym zalewie. O wypadku. O zamarzniętym. Yeah. And, the, and the gist of the story was the, the, the essence of the story was that we need to i esencją tej historii, tej opowieści było to, że czasami musimy wejść w nieznane. Musimy podjąć ryzyko. I myślę, że to jest to, co ludzie zapamiętali. Było dużo różnych innych wiadomości, przesłań. Bardzo głębokie niektóre. Ale bardzo dużo ludzi zapamiętał historyj mały pieska na lodzie. So thank you, thank you for for giving us your pastor for the weekend. E, dziękuję, że, że poszczędziliście nam waszego pastora na weekend. And of course I bring the greetings from uh, City Life Church in Portsmouth. Przewożę e, pozdrowienia z City Life Church w Portsmouth. You already met uh, our one of our leaders, uh, Alex. Już poznaliście jednego z naszych liderów, Alexa. I on też przysyłał swoje pozdrowienia i mówi, że nie może doczekać się powrotu. We joke with him that he's only coming back for the food. Żartujemy, że on tutaj tylko z powodu jedzenia. But I know he's, he, he's a real blessing when he comes and he speaks. No ale wie, wiem, że jest prawdziwym błogosławieństwem, kiedy tu przyjeżdża i mówi tutaj w kościele i w Boguszowie. I... Więc ja myślałem sobie, czym mogę się z wami podzielić dzisiejszego poranka. No i my, my znamy ten kościół dosyć dobrze. I i wiem, że jesteście modlącym się kościołem. Więc kiedy ja w ogóle pierwszy raz w życiu byłem w polskim kościele zielonoświątkowym And was at the same time. i każdy wszyscy modlili się w tym samym momencie, I never that in nigdy tego czegoś takiego nie doświadczyłem w Anglii. In it's one at time. W Anglii to jest tak, że jest jedna, jedna osoba modli się w, we have, we have jedna osoba church. tylko. Jest porządek. But here was praying at the same time. Ale tutaj wszyscy modlili się w tym samym momencie. And it was a fantastic experience I to było naprawdę fantastyczne doświadczenie. I kiedy my przywozimy tutaj ludzi z Anglii na jakieś misje, so, tell them, don't be surprised if everyone is at the same time. Mówię, ogóle, e, Tylko nie bądźcie zaskoczeni, kiedy wszyscy zaczną się modlić naraz. You're not praying so that everyone else can hear you. I nie modli się po to, żeby każdy dookoła, wszyscy byli słyszeli. Mogli się po to, żeby wywyższyć Boga. I w sumie razem te modlitwy mogą mieć jak jakiś tam rodzaj Maybe muzyki. Far, yeah. no, może to trochę naciągam ale so, Więc anyway, uh, pozdrowienia z City Life w Portsmouth. And, uh, we, we hope that our relationship will continue. Mam nadzieję, że nasz ten związek będzie się rozwijał. Nasz pastor Dan ma taką wizję, że nasz kościół to będzie kościół taki wyposażający, pomagający innym. Więc mam nadzieję, że to będzie dalej kontynuowane w Kamiennej Górze i w Boguszowie Więc wiem, że jesteście mądlącym się kościołem i kiedy ja myślałem o tym, czym się z wami dzielić, Bóg podpowiedział, żeby podzielić się nauczaniem na temat podlitwy Now, Boże, jesteś pewien? Because I know these are ja wiem, że ci ludzie so, to they są no modlący się Kościół I oni wiedzą, jak Cię modlić and, uh, and they can teach me about I być prayer. może to oni mi, mogą czegoś nauczyć no, na temat modlitwy can. No wiem, że mogą Ale Bóg położył w moje serce fragment z dziejów apostolskich z rozdziału dwunastego uh, I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 Thank you. Thank you. Um, so, here we have the, the story, the account of Peter. Now, Herod has already uh, put to death uh, James, and now he's uh, arrested Peter. Peter is in jail, but because of the holiday, it was Passover, and it was the Feast of Unleavened Bread, which is about a week long conference. And he needs to translate, so right. sorry. Dobrze, więc czytamy w tym fragmencie, że Herod kazał ściąć Jakuba, kazał pojmać Piotra, ale że to był, was the time? So it was time, By, był czas Paschy wtedy. To dzień Paschy. Aha, okej, okay, to, to, był, to, był, to trwał cały tydzień, więc to... Więc Herod wtrącił Piotra do więzienia Ponieważ był to tydzień świąteczny Więc nie mógł go stracić wtedy I noc przed tym jak Herod miał Piotra Zabrać z tego więzienia P Prawdopodobnie w tym samym celu jak, Jaki spotkał Jakuba ale wiemy, ponieważ w wersecie piątym I czytamy, że zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Was they knew Peter was in jail. Oni się modlili o niego cały czas, ponieważ wiedzieli, że Piotr jest w więzieniu. Więc so 24 na dobę, 7 dni w tygodniu modlili się. Now, więc, Kiedy czytamy nauczanie Jezusa o tym, jak należy się modlić, mówi, że powinniśmy wejść do swojej komory, modlić się w ciszy i w samotności. I potem mówi nam o modlitwie pańskiej. widzimy, że ludzie Tutaj widzimy, że ludzie modlą się razem jako Kościół. Są różne metody, żeby się modlić. Czasami nasz związek z Jezusem potrzebuje modlitwy. Czasami jakaś sytuacja, o którą musimy się modlić. Czasami jakaś osoba, o którą musimy się pomodlić. Czasami musimy się modlić wspólnie jako ciało Chrystusa. I tak, wygląda, tak to wyglądało we wczesnym kościele. Więc ta modlitwa nie dotyczyła ich. Jak często modlimy się o siebie? O I mnie, o i mnie. myself honestly jeżeli teraz jakby wszystko podliczę i sprawdzę siebie. Ja modlę się o moje pragnienia. To nie jest złe, ale to chodzi o nastawienie tej modlitwy. Co stoi za modlitwą? I my wiemy z tego fragmentu, że Kościół modli się specyficznie o Piotra. Nie Lord, give me uh, a word, give me some, uh, something that I can give to Peter. Nie, to nie tak, że Boże, daj mi jakieś słowa, które będą przekazać Piotrowi. Oni modlili się za niego, za sytuację, w której się znalazł. Oni wiedzieli, że on znajduje się w więzieniu i że Herod prawdopodobnie weźmie go z tego więzienia i zaprowadzi go na egzekucję. Myślę, że dla God w swoich ja lubię wierzyć, że był bardzo duży szacunek dla Boga w tych modlitwach. I widzimy, że w tych modlitwach była naprawdę ogromna moc. Ponieważ co się stało? Ta niesamowita historia o tym, jak Piotr uciekł z więzienia. Z powodu modlitw Kościoła. Spodziewam się, że macie jakieś historie Na temat tego, jak wasze modlitwy zostały wysłuchane Czasami nie wiemy nawet o tym Czy nasze modlitwy zostały wysłuchane Czasami to się dzieje dopiero Daleko, daleko w przyszłości I chcę powiedzieć historię Chcę wam opowiedzieć historię, którą usłyszałem w zeszłym tygodniu. I was jestem y a a was. Okay. więc jestem w kościele, gdzie, w którym pastor jest byłym y narkomanem. Jest też alkoholikiem. Was Aha, Jego życie było w takiej rozpaczy, w takiej czarnej dziurze. Ale ludzie się o niego modlili. His, his were for him. Jego rodzice się modlili. And was for him. I prawdopodobnie kościół również. "I on był któregoś ze swoim przyjacielem i ten przyjaciel powiedział: "No ja wiem gdzie można dostać naprawdę dobry towar." I'm going to to Pojadę do Tennessee to jakieś były 4 godziny podróży od And tego pośleła. Really I w górach tam jest gość, który ma naprawdę dobry staw. So, the said to his friend, yeah, go, great. Więc on powiedział, no super, jedź po to. Poczekam tutaj na Ciebie. So, his goes. A, no i on He pojechał. The drugs in this place, in the pojechał, kupił te narkotyki. I no jak wracał w drodze powrotnej od tego dealera? Był jakiś mały kościół. Jakiś taki mały kościół w górach. Niewiele ludzi. Śpiewający stare pieśni. Tak jakiś dziadek na organach. jak mówią w Ameryce, church. I jak to się mówi w Ameryce To był taki trochę kościół dla takich wieśniaków Ale on usłyszał tę muzykę I e, dla niego to brzmiało pięknie Może już był trochę na haju i właśnie tego przyciągnęło do kościoła, do tego kościołka. On tam wszedł. Okay. I y, y, to był taki kościół, że w każdą niedzielę było wyzwanie do, wyzwanie do wejścia, wyjścia do przodu. Więc on wyszedł do przodu. On po prostu wiedział, że on musi tam pójść. Nie, nie wiedział dlaczego, ale wiedział, że powinien. on wyszedł do przodu, się od niego, otrzymał Chrystusa, Ducha Świętego i został nowonarodzony. odrzucił narkotyki. Wrócił do autobusu. Or it was. Wrócił tam do Cincinnati czy gdzie to było? And on, uh, the, the door. i zapukał do, no. do drzwi tego przyszłego pastora, swojego kolegi. And the "I found him." I super. Gdzie one są? Nie, nie, nie, znalazłem Jezusa. Is to jakiś nowy, nowy drak. Nie, odnalazłem Jezusa. Jezusa Chrystusa. I też możesz go poznać. No i wszedł do środka zaczął opowiadać Podzielił się tą historią. Jim. Jim i ten Jim? Jim, czyli ten obecny pastor przyjął Chrystusa. Now, go back years. Więc e, wróćmy teraz dwa lata. Pastor Jim, student in, uh, in pastor Jim był studentem no, w collegeu. I było, usłyszał, że ktoś puka do jego drzwi. It's the guys from the Union in the I to, było, to, było, to byli ludzie z takiego... E, no z takiej organizacji chrześcijańskiej, która działa przy uczelni. Said, uh, like to to I oni po powiedzieli, chcielibyśmy porozmawiać z Tobą o Jezusie. A powiedział, że jesteś wariacie, no dobra, posłucham. I Weszli do jego pokoju i rozmawiali z nim. I chyba właśnie wtedy był na haju? czy znaczy, wtedy brał, taki okres że brał. No i na koniec powiedział, no w sumie to jest fajny pomysł, ale nie, dzięki, nie jestem zainteresowany na razie. Zanim oni wyszli, zapytali się go, czy możemy się o ciebie pomodlić? I powiedzieli, będziemy się o Ciebie modlić. Dwa lata później przez innego czpuna przez jego szalone nawrócenie w jakimś kościele w górach, i przez jego przyjście do domu i mówienie, znalazłem Jezusa. Jim się nawrócił. On jest teraz pastorem kościoła w Cincinnati, gdzie jest 250 ludzi. No nie wysyłają misjonarzy do innych krajów. Aha, i on jest w tym ogniu. I, I, I heard five <laughs> he is on jest taki pełen ognia. I on jest Czasami nie wiemy, co się wydarzy, kiedy się pomodlimy. Nie wiemy, jak zadziała Boży plan. Is gonna work out. We don't know in which Nasze słabe umysły nie mogą, nie są w stanie wymyśleć, zrozumieć tej drogi, którą czasami chodzą Boże plany. Ale ostatecznie musimy zaufać Bogu, że Jego plan będzie spełniony. Dla nas to jest, nie jest do końca ważne, w jaki sposób. Ilu z Was wierzy w moc modlitwy? Podnieście ręce. Ilu z Was jest chorych tutaj dzisiaj? Kto jest chory w jakiś sposób? Podnie... Trzymajcie, ręce, trzymajcie ręce w górze. Ci z Was, którzy y, też podnieśli ręce, że wierzycie w moc modlitwy, tak, ci, co potrzebują modlitwy, niech trzymają ręce w górze. Y, a ci, którzy z Was, y, którzy wierzą w moc modlitwy, wyciągnijcie swoje ręce w ich kierunku. Niech to zadziała Wiemy, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw I że jest moc w modlitwie I że Boży Duch Święty jest zamknięty w naszym sercu Zapoczętowany, więc jest W modlitwie jest moc Zamknijmy oczy, wyciągnijmy nasze ręce w stronę Let's tych ludzi God, i módlmy się, Boże Ojcze. Wiemy, że nie chcesz żadnej choroby w naszych ciałach. Wiem, Wiemy że w modlitwie jest moc. corporately Jak kościół modlił się wytrwale o Piotra? my Modlimy się o te osoby. We pray for healing uzdrowicielską rękę. You Żebyś ciało. You to health. Żebyś przyniósł ich do zdrowia. You bring your healing hand to move from head to Niech Twoja ręka przesuwa się od głowy do stóp. Lord, Może być to ból fizyczny, ból yy, mentalny. Could be anxiety, nerwowo, nerwica. Could be worries about finances, zmartwienia na temat finansów. Could be też, be worries about children, a, o dzieci, or o albo rodziców. Father, the Ty znasz serca. Only you know our heart. And our relationship with For, for these people now. Modlimy się o tych ludzi teraz Jako Kościół want you all to pray Chcę, pray. żebyście się modlili Nie chcę, żebyśmy Nie chcę, żebyśmy byli słabi, żebyśmy byli chorzy pray you, pray you, My... you all I dajemy Ci całą chwałę i cześć Ci i cześć dziękuję wszystkim. To jest to co robi kościół właśnie. Kościół od tego jest. Czyż nie? Amen. zabrać te zmartwienia, troski i choroby naszych braci i sióstr. And in the case of this pastor, someone who didn't even i w przypadku tego pastora nawet to był, to, to byli, to był ktoś, kogo oni nie znali. Tak, jest. E, w pewnych tłumaczeniach e, Biblia mówi w tym wersji piątym, że Kościół modlił się gorąco, tak gorączkowo nawet. Tak, to znaczy, bez ciszy, z realną z prawdziwym wysiłkiem. No i, i, I rzeczy się, działa, działały się te rzeczy, działy się, działały. Kiedy oni się modlili. I nie wiemy, czy, sumie, czy Piotr po wyjściu z więzienia, czy poszedł do tego samego kościoła. Ja lubię myśleć, że to był inny kościół Ale prawdę, no, To byłoby, cool, byłoby fajnie, gdyby to był inny kościół And they've been praying, and suddenly they know in jail, To byłoby śmieszne, gdyby oni się właśnie modlili od jego wyjście z więzienia, a on nagle puka do ich drzwi. I jest taka jakby ścieżka do otwarcia tych drzwi. I ona nie może uwierzyć, że to jest Piotr. Zbierze, She's że Piotr jest w door, I ona nawet nie otworzyła mu drzwi. Tylko biegła z powrotem. Taka podekscytowana. The says because of her gladness. Tutaj um, jest takie słówko gladness, czyli z powodu jej rado, takiej radości. I to było właśnie takie, no, że jestem taka śmieszna, ale taka wesoła. A myślę, że ona się rozpierała, ta radość. Że ona biegła że to była ta radość żeby powiedzieć, żeby powiedzieć wszystkim w kościele, że Piotr stoi przy drzwiach. Taka powinna być w sumie nasza reakcja na wysłuchane modlitwę. Really like tak jak nasz brat tutaj wcześniej dzielił się świadectwem. What when we pray. To Jakby co się dzieje, kiedy się modlimy? Powinniśmy być naprawdę podekscytowani tak jak Rodę. Chcę, żebyśmy pamiętali o tym, że w modlitwie jest moc, ja jestem pewien, że Wy to wiecie. Jako rezultat tych modlitw, jako świadectwo, wiesz, co się od momentu, kiedy przestaliśmy czytać na następ, wstępnych jakby fragmentach przydarza się dużo rzeczy królowi Herodowi. On uciekł i przyszedł, przyjechał do innego miasta, miał tam dużo problemów, kłopotów. I w końcu zmarł z powodu bardzo y, takiej niefajnej dolegliwości. I od tego momentu wiemy, że Paweł zaczął swoją podróż misyjną. Więc od tego się zaczęło i potem poszło to wszystko dalej. Więc tej modlitwie była naprawdę wielka moc. Dziękuję za wysłuchanie.